List świętego Pawła, apostoła do Kolosan, rozdział pierwszy. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, przez wolę Bożą i Tymoteusz brat, do świętych i wiernych braci w Chrystusie Jezusie, którzy są w Kolosach, łaska wam i pokój od Boga Ojca Naszego i od Pana Jezusa Chrystusa, Dziękujemy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze modląc się za Was, usłyszawszy o wierze Waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości ku wszystkim świętym dla nadziei zachowanej dla Was w niebie, o której przedtem słyszeliście w słowach prawdy Ewangelii, która doszła do Was, jak jest i na całym świecie i przynosi owoc, jaki między Wami od tego dnia, kiedy usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie. Jak się też nauczyliście od epafrasa, umiłowanego współsługi naszego, który jest wiernym dla was sługą Chrystusowym, który też oznajmił nam o waszej miłości w duchu. Dlatego i my od tego dnia, którego to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić, abyście byli napełnieni poznaniem woli Jego we wszelkiej mądrości i w wyrozumieniu duchowym. Abyście chodzili, jak przystoi przed Panem, ku wszelkiemu Jego upodobaniu, w każdym uczynku dobrym owoc przynosząc i wzrastając w poznanie Boga, wszelką mocą umocnieni według potęgi chwały Jego, ku wszelkiej wytrwałości i cierpliwości z radością, dziękując Ojcu, który nas zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie przez krew Jego odpuszczenie grzechów, który jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym przed wszelkim stworzeniem. Albowiem w Nim stworzone jest wszystko, co na niebiosach i co na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy trony, czy państwa, czy władze, czy zwierzchności, wszystko przezeń i dla Niego stworzone. A on jest przed wszystkim i wszystko w nim stoi. On też jest głową ciała, kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim przodował. Ponieważ upodobało się Ojcu, aby w nim mieszkała cała pełnia. I żeby przezeń pojednał z sobą wszystko, uczyniwszy pokój przez krew krzyża Jego, przezeń i to, co na ziemi i to, co na niebiosach. I was, którzy niegdyś byliście obcymi i nieprzyjaciółmi umysłem w złych uczynkach, teraz też pojednał w jego własnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić świętymi i niepokalanymi i beznagany przed obliczem swoim. Jeśli tylko trwacie w wierze utwierdzeni i stali i nie odpadacie od nadziei Ewangelii, którą słyszeliście, która jest opowiadana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą – Teraz raduję się w dolegliwościach swoich za was i dopełniam niedostatku ucisków chrystusowych na ciele swoim za ciało Jego, którym jest Kościół, którego stałem się sługą według rozrządzenia Bożego danego mi dla was, abym wypełnił Słowo Boże, tajemnicę zakrytą od wieków i pokoleń, teraz zaś objawioną świętym Jego, w którym Bóg chciał oznajmić, jakie jest bogactwo chwały tej tajemnicy między poganami, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały, którego my opowiadamy, napominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby przedstawić każdego człowieka doskonałym w Chrystusie Jezusie, w którym to celu też pracuję, walcząc według mocy Jego, która działa we mnie potężnie.